RealPolish.pl, your Polish language online resource. Witam, słuchacie podcastu RealPolish.pl. Dzisiaj zapraszam na podcast pod tytułem Jak przestać się martwić i zacząć żyć? Witam, za mikrofonem Piotr, to jest podcast Real Polish i jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego. Jak zwykle witam wszystkich z Warszawy. Mam nadzieję, że z niecierpliwością czekacie na kolejny podcast. Cieszę się, że jesteście i że słuchacie najlepszego podcastu do nauki języka polskiego. I nie tylko. W każdym razie chcę, żeby to był najlepszy podcast. Podcast, na który czekacie z niecierpliwością. Ja też już nie mogłem się doczekać, kiedy zrobię kolejną audycję i kiedy opowiem wam o następnej książce. Nie tak dawno Alex. W jednym z komentarzy Wspomniał o tym, że czytał książkę Dale'a Carnegie I właśnie ten komentarz Przypomniał mi o tym wspaniałym autorze Alex, prawdopodobnie czytałeś bestseller Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi Ale dziś nie chcę opowiedzieć o tej książce Ponieważ jeszcze jej nie przeczytałem Przeczytałem, a właściwie wysłuchałem inną książkę Ta książka ma tytuł Uwaga, teraz będę mówił swoim najlepszym amerykańskim akcentem How to stop worrying and start living Czyli jak przestać się martwić i zacząć żyć Słuchałem tej książki po kawałku właściwie kilka razy. Ta książka jest dość stara. Ma już wiele lat. Była napisana na początku XX wieku. Ma już około 80 albo 90 lat. Myślę jednak, że jest nadal bardzo ciekawa. Jest w niej mnóstwo świetnych rad. Odkąd pamiętam, zawsze byłem kimś, kto martwił się na zapas. Inaczej mówiąc, martwiłem się czymś, co mogło, ale nie musiało się wydarzyć. Na zapas, czyli niepotrzebnie. Dlatego ta książka stała się dla mnie bardzo ważna. Dzięki tej książce otworzyły mi się oczy na wiele problemów. Jeśli wy również martwicie się czymś, to zachęcam was do wysłuchania dzisiejszego podcastu, a być może również do przeczytania tej książki. W takim razie nie traćmy czasu. Spróbuję w skrócie opowiedzieć, o czym jest ta książka. Dale Carnegie mówi, że 70% chorych mogłoby wyleczyć się samemu, gdyby pozbyli się swoich obaw i zmartwień. Zmartwienie to, inaczej mówiąc, coś, co powoduje, że odczuwamy niepokój. Myślimy o czymś, mamy jakiś kłopot... Martwimy się, czyli myślimy o swoim problemie. Jasne? Zmartwienie albo kłopot to słowa, które znaczą to samo. Mówimy, że mamy zmartwienie albo mamy kłopot, czyli mamy jakiś problem. Kiedyś już mówiliśmy o tym, że nasz umysł wpływa na nasze ciało. Nasz umysł i ciało to jedność. I właśnie o tym pisał już prawie 100 lat temu Dale Carnegie. Nasz umysł wpływa na ciało. Jeśli boimy się czegoś, martwimy się czymś, mamy jakiś problem, to można powiedzieć, że zatruwamy swoje ciało. Wszystkie zmartwienia Odbijają się na naszym ciele Zmartwienia mają negatywny wpływ na nasze ciało Łatwiej możemy zachorować Zaczynamy odczuwać ból Nie możemy spać I tak dalej Zatem jeśli chcemy być zdrowi Najpierw musimy oczyścić nasze głowy Nasze umysły jak mówi Dale Carnegie, 70% chorych mogłoby się wyleczyć, gdyby byli w stanie pozbyć się swoich zmartwień. Jak to zrobić? Autor radzi nam żyć tak, jakby każdy dzień był oddzielną częścią. W książce jest taki przykład ze statkiem. Każdy statek budowany jest tak, że podzielony jest na wiele części. Jeśli jedna część statku zostanie zalana przez wodę, to ta część zostaje odgrodzona i woda nie wpływa do dalszych części statku. Między tymi częściami są wielkie przegrody. Dzięki temu tylko jedna część statku zostaje zala na wodą. I dzięki temu statek nie idzie na dno. Czyli nie topi się. Nadal może pływać. Okej? Okay? Jasne? To jest? Mam nadzieję, że tak. Dale Carnegie mówi, że żebyśmy zrobili tak samo ze swoim życiem. Radzi nam, żebyśmy podzielili swoje życie na części. Żeby każdy dzień był osobną częścią Jeśli wczoraj miałeś zły dzień Odcinasz go drzwiami i koniec Robisz przegrodę Oddzielasz ten dzień Ten dzień nie ma już wpływu na następne dni Jeśli martwisz się przyszłością Odetnij się Odetnij przyszłość Odetnij przyszłość I żyj tylko dniem dzisiejszym To niesamowita rada Żyć tylko dniem dzisiejszym Nie martwić się Ani przeszłością Ani przyszłością Ta rada Prowadzi nas do Następnej rady A może idei Po prostu pomysłu na życie. Zaakceptuj to, co się wydarzyło. Okej? Okay? Zaakceptuj, czyli pogódź się z tym. Przyjmij to, co się wydarzyło. To, co już się stało. Jeśli coś się stało, coś się wydarzyło, nie mamy już na to wpływu. Powinniśmy to zaakceptować. Pogodzić się z czymś, czego nie możemy już zmienić. Możemy zmienić coś w przyszłości, ale nie mamy wpływu na to, co już się stało. Po co więc tym się martwić? Po co się tym przejmować? To już się stało. Musimy to po prostu zaakceptować. Musimy to przyjąć, Takim, jakie to jest. Cokolwiek się stało. Stało się? Nic już na to nie poradzimy. Nie mamy wpływu na przeszłość. Nie akceptować tego jest szaleństwem. To nie ma sensu. Mam nadzieję, że to jest jasne i rozumiecie, o co mi chodzi. O czym mówi Dale Carnegie. Niektórzy denerwują się, że jest kolejka w sklepie, autobus nie przyjechał na czas albo pada deszcz. Nie mamy na to wpływu. Tak już jest i nie ma sensu się tym martwić. Nie ma sensu się tym przejmować. Możemy sobie z tym jakoś radzić, ale nie możemy z tym dyskutować, denerwować się tym. Musimy to zaakceptować To bardzo trudne dla mnie Ale staram się tak żyć Korek w drodze do pracy Brzydka pogoda Zepsuł się samochód Musimy to najpierw zaakceptować A potem starać się radzić sobie z tym problemem Tu właśnie jest następna rada Trzeba podjąć decyzję, postanowić coś i zacząć coś robić. Jasne? Jeśli mamy jakiś problem, martwimy się czymś, powinniśmy podjąć jakąś decyzję. Powinniśmy zacząć coś robić, aby pozbyć się problemu. Jeśli podejmiemy jasną decyzję, ogromna część naszych zmartwień naszych problemów zniknie co to znaczy, że coś znika? jeśli coś było i nie ma tego to znaczy, że to zniknęło mówimy, że coś zniknęło nie ma tego na przykład w cyrku często możemy zobaczyć jak coś znika rozumiecie, co znaczy zniknąć? mam nadzieję, że rozumiecie jeśli podejmiemy jakąś decyzję, postanowimy coś zrobić, aby nasz problem zniknął i potem zaczniemy to realizować, zaczniemy to robić, to okaże się, że nie musimy się już martwić, bo problem jest już rozwiązany. 90% naszych zmartwień możemy pozbyć się, jeśli podejmiemy jasną decyzję, i zaczniemy realizować nasz plan. Zaczniemy robić to, co zdecydowaliśmy. Jeśli martwisz się czymś, pomyśl o jednej rzeczy, która cię denerwuje, stresuje. Potem pomyśl, co możesz zrobić, żeby pozbyć się zmartwienia. Jakie działania możesz podjąć? Co możesz z tym zrobić? Dalej pomyśl co zrobisz i w końcu zrób Zrób to Zobaczysz, że przestaniesz się martwić Pomyśl co możesz zrobić i zrób to Według mnie to świetna rada Jak wziąć życie w swoje ręce Jak być odpowiedzialnym za swoje życie Jak przestać się martwić Dale Carnegie mówi również, że żeby nie płakać nad rozlanym mlekiem. Czyli nie użalać się. Nie martwić się po fakcie. Po polsku mówimy często co się stało, już się nie odstanie. Czyli to, co się wydarzyło, co się stało, nie wróci do poprzedniego stanu. Już się nie odstanie To proste, ale jakże mądre powiedzenie Jeśli rozlałeś mleko To rozlałeś mleko Nie możesz już tego zmienić Tego faktu już nie zmienisz Jeśli będziemy potrafili tak myśleć To wiele problemów Wiele zmartwień Nie będzie już nas nękać Nie będzie już nas Dotyczyć Te problemy znikną To już nie będą problemy Nie mamy już na to wpływu Po co mamy się tym denerwować Po co mamy się tym martwić Jeśli rozlałeś mleko Nie myśl o tym Tylko zacznij coś robić Zacznij to sprzątać I na koniec Ostatnia myśl, ostatnia rada z tej wspaniałej książki Odpocznij, zanim się zmęczysz Jeśli chcesz przestać się martwić i zacząć żyć, powinieneś odpoczywać Zmęczenie jest blisko związane ze stresem Jeśli jesteśmy zmęczeni, łatwo się denerwujemy Dale Carnegie radzi, żebyśmy odpoczywali zanim się zmęczymy. Pozbędziemy się wtedy stresu. W książce jest mowa o wojsku, które idzie na długą wyprawę. Żołnierze mają daleką drogę przed sobą, ale przerwy są robione zanim żołnierze będą bardzo zmęczeni. Jeśli nie chcecie być zestresowani, zmęczeni, musicie odpoczywać. Nie wiem, czy wiecie, że Thomas Edison robił sobie drzemki w czasie dnia. Siesta to jest świetny pomysł. W Hiszpanii, w Ameryce Łacińskiej ludzie robią sobie siestę, czyli krótką drzemkę. Po prostu śpią w ciągu dnia. To doskonały sposób na pozbycie się stresu. Świetnie, to tylko kilka sposobów na to, jak przestać się martwić i zacząć żyć. Mam nadzieję, że podobało wam się. Jeśli chcecie więcej, zapraszam do przeczytania albo wysłuchania książki. Przypomnę jeszcze podstawowe rady. Żyjmy dniem dzisiejszym, nie martwmy się tym, co już się stało. Nie martwmy się tym, co może się wydarzyć. Zamiast się martwić, pomyślmy, co możemy zrobić i po prostu zróbmy to. No i nie zapominajmy o odpoczynku. Napiszcie, czy znacie tę książkę, czy podobają się wam rady Dale'a Carnegie. Czekam na wasze komentarze, być może macie jakieś pytania, może nie wiecie, co znaczy jakieś zdanie albo słowo? Śmiało pytajcie. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Być może znacie też kogoś, kto uczy się języka polskiego. Jeśli uważacie, że moja strona jest warta polecenia, proszę, polecajcie moją stronę. Polubcie mnie na Facebooku, oglądajcie filmiki na YouTube. Zapraszam wszystkich. Bardzo serdecznie. Na dziś to już wszystko. Jak zawsze mówił do Was Piotr. Dziękuję za dziś i zapraszam na następne podcasty po polsku. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Papa! Pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji, zapraszam na realpolish.pl.